Minęła 21.00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Czy dojdzie do kolejnej rundy rozmów pokojowych między USA a Iranem? Irańskie media przekazują sprzeczne informacje. Pod hasłem Czarny Tydzień Jutro w szpitalach powiatowych w całym kraju rozpocznie się akcja protestacyjna celem zwrócenie uwagi na trudną sytuację finansową placówek. Bułgarzy zdecydowali, według sondaży Exitpol wybory parlamentarne wygrała postępowa Bułgaria, na której czele stoi były prezydent Rumen Radew. Irańskie media przekazują sprzeczne informacje na temat udziału Iranu jutro w drugiej turze rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Według jednych doniesień Teheran nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, według innych odrzucił wysłanie swoich przedstawicieli. Agencje prasowe Fars i Tasnim powołując się na anonimowe źródła podały, że Iran nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. Oficjalna agencja IRNA napisała zaś, że Teheran odrzucił możliwość udziału w rozmowach. Tymczasem przedstawiciele amerykańskiej administracji są w drodze do Islamabad. Na zaplanowane rozmowy pokojowe mają być w stolicy Pakistanu jutro wieczorem. W negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem to Teheran ma więcej kart przetargowych, uważa ekspert do spraw międzynarodowych Daniel Boczkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Gość Polskiego Radia 24 powiedział, że Iran nie godzi się na propozycje USA i kontroluje ruch w Zatoce Perskiej. Tak naprawdę Stany nie mają kart, no bo zablokowanie teraz w ciągu tam 24 godzin zatoki z powrotem, ostrzelanie statków i doprowadzenie do kompletnego znowu wstrzymania ruchu. To jest sygnał pokazujący, zobaczcie co Amerykanie mogą zrobić. Nic. Kto kontroluje cieśninę? My. Prezydent Donald Trump oskarżył Iran o poważne naruszenie zawieszenia broni i zagroził, że w przypadku braku porozumienia zniszczy irańskie mosty i elektrownie. Jutro rozpocznie się protest w szpitalach powiatowych w całym kraju. Jego celem ma być ochrona pacjentów i sprzeciw wobec polityki finansowania służby zdrowia. Organizatorzy Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych uspokajają, że akcja nie będzie miała wpływu na pracę szpitali. Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich jest sceptyczny jeśli chodzi o skuteczność protestu. Wydaje mi się, że w racji tego, że ochrona zdrowia jest zakładniczką dużej polityki, podejrzewam, że aż do przyszłorocznych jesiennych wyborów parlamentarnych będziemy mieli do czynienia z takim gaszeniem pożarów, żebyśmy sobie zdali w sprawę, jakiej zmiany wymaga przywrócenie stabilności systemu ochrony zdrowia. Prawdopodobnie wymaga to reorganizacji całego systemu podatkowego, a także reorganizacji struktury administracyjnej kraju. Protesty w szpitalach powiatowych mają potrwać przez cały tydzień. Wybory w Bułgarii wygrywa ugrupowanie byłego prezydenta prorosyjskiego Rumena Radewa, Tak wynika z sondaży Exitpol. Partia Postępowa Bułgaria dostała prawie 40% głosów. Dwie firmy, które przeprowadzają sondaże w dniu wyborów dają podobne wyniki dla zwycięzców. Od 37,5% do 38,5%. To wynik nieco lepszy niż w ostatnim sondażu przedwyborczym. Na drugim miejscu znalazła się centroprawicowa partia GERB z poparciem około 15%. Z sondażu wynika, że do parlamentu wejdą jeszcze cztery partie, choć bułgarska partia socjalistyczna jest na granicy czteroprocentowego progu wyborczego. Według wstępnego podziału mandatów postępowa Bułgaria sympatyzującego z Rosją Radewa nie będzie miała większości, by utworzyć rząd. Frekwencja wyborcza wyniesie prawdopodobnie nieco mniej niż 50%. Piotr Piętka, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Podrzeszowskiej wsi nienadówka po raz piąty odbyła się akcja honorowego dawstwa krwi. Wydarzenie zorganizowali miejscowi społecznicy z Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia Motocykliści Dzieciom. Krwiobóz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanął na głównym placu miejscowości. W ciągu pięciu godzin zgłosiło się tam ponad 50 osób. Wydarzenie obserwowała Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów.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 że zaszczepiamy kolejnych, którzy chcą spróbować. Są nowi ludzie, nie boją się, kontynuują oddawanie krwi. Następna odsłona akcji w Nienadówce odbędzie się we wrześniu. Za dwa tygodnie weekend majowy, ale w tym roku krótki, trzydniowy od piątku pierwszego do niedzieli 3 maja. I to powoduje, że mniej Polaków planuje wyjazdy w tym czasie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tak wynika z danych serwisu travellist.pl. Tych rezerwacji tak całościowo patrząc jest kilkanaście, to do kilkudziesięciu procent mniej niż jeszcze rok temu, no ale już mniej sprzyjający niż w zeszłym roku układ kalendarza, ponieważ wtedy mieliśmy tak naprawdę... Biorąc jeden dzień wolnego, aż cztery dni długiego weekendu w tym roku, to się skraca do trzech, więc naturalnie też ten ruch jest mniejszy. Mówił w Polskim Radiu 24 Eugeniusz Triason z Travelist.pl. Według platformy noclegi majówkowe są obecnie tańsze o prawie 10% w porównaniu z okresem świąt wielkanocnych.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 Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Dębicy w województwie podkarpackim w pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry, na zachodzie miejscami bardzo dobry. Nieco ponad 26% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Z powodu zapowiadanych intensywnych opadów deszczu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wody w rzekach na zachodzie i południu kraju.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 Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Grzela i do audycji Wywiad Rzeka zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też, które mają w nim swoją fascynującą historię. Osoby, które znam lub które bardzo chcę poznać i zadać im swoje pytania, te proste, bo prowadzą najdalej. Wszystko zostało powiedziane, ale i wszystko zostało do powiedzenia. Sposób, w jaki ludzie patrzą na świat, jakie jest ich doświadczenie, jaki jest ich los, bardzo mnie wciąga. A do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem honorową obywatelkę Warszawy, ocalałą z zagłady, Krystynę Budnicką. Bardzo dziękuję, że przyszła Pani do naszego studia. Ja dziękuję za zaproszenie. Chwilę rozmawialiśmy przed nagraniem i powiedziała Pani, ja właściwie nie płaczę. Można nie mieć łez? Okazuje się, że można. Bo rzeczywiście nie, nie opłakałam nikogo z mojej rodziny. Nawet kiedy, w chwili, kiedy dowiedziałam się o tym, że, że już ich nie ma. kiedy Nawet kiedy żegnałam się, trudno mi powiedzieć. Nie, I do dnia dzisiejszego, ja na żadnym pogrzebie nie płaczę. Nie mam łez i tego mi bardzo brakuje. Chciałabym kiedyś naprawdę sobie popłakać, ale tak serdecznie. Ale nie wiem, to jest jakiś feler. No, nie mogę być doskonała. Ta rodzina była duża, bo miała pani... No, miałam dużą rodzinę, z tym, że w czasie wojny... Tak z dnia na dzień coraz ich było mniej, a później już w końcu nikogo nie było. Bo powiedzmy sześcioro braci byli... Sześciu braci, jedna siostra. A pamięta Pani imiona wszystkie? Tak, moi bracia mieli piękne imiona biblijne. Pierwszy był Izak, później był Rówen, myśmy go Rafałem nazywali. Później był Jehuda, najmłodszy był Jechuda, I Chaim, i Sylwek, Sylwek, Szaja, Szaja, Szaj. I siostra. A siostra była Perla. I rodzina była, rodzina pochodziła z to, Warszawy. Rodzina warszawska, wiem, że, wiem, że mama to z warszawianka chyba z, z, wielo, wiel, z wielopokoleniowa, a tata miała jakieś korzenie pod Warszawą, to się nazywało, jak się nazywała ta miejscowość, w tej chwili mi uciekło. Mam dokumenty, że dziadek już był w Warszawie, bo mamy numer telefonu do nas i pod imieniem dziadka mojego, który też był stolarzem. Więc wiem, że już był dziadek, już mieszkał w Warszawie. siemiatycza. Tata był urodzony w Siemiatyczach. No a, ale no, nikt nie przeżył z rodziny. Wszyscy tak po kolei odchodzili. A jak wyglądały, wyglądało to dzieciństwo? Bo pani się urodziła 7 lat przed wybuchem II wojny światowej. Ja już światowej. miałam 7 lat. Miałam iść do pierwszej klasy 1 września. No, nie poszłam do pierwszej klasy, tylko poszłam do, do, do bunker, do schronu, bo była, zaczęła się wojna akurat 1 września. A ja już miałam 7 lat. A jak wyglądało to dzieciństwo? Ja, jak... Moje dzieciństwo było, można powiedzieć, koalielskie, bo byłam rozpieszczoną jedy, jak jedynaczka, bo miałam siostrę, która była dorosła. Ona już była, już kończyła szkołę podstawową. Wiem, że się uczyła z zawodu, bo pamiętam jak do domu była sprowadzona maszyna do szycia, Singera, bo siostra moja uczyła się gorseciarstwa i to już była jakaś średnia zawodowa szkoła. A ja, a ja skończyłam przedszkolę, to się nazywało Freblówka, Byłam przygotowana, miałam wszystkie podręczniki do pierwszej klasy. To były podręczniki polskie, ale to była szkoła, pamiętam, żydowska, dla dzieci żydowskich z językiem wykładowym polskim. To było na Sierakowskiej, a myśmy mieszkali na Placu Muranowskim, na rogu sierakowskiej. Więc pamiętam, jak do, do przedszkola chodziła, a do szkoły miałam chodzić to była nowa szkoła dla dzieci, też żydowskich, ale z językiem polskim, z programem szkoły normalnej, szkoły podstawowej. I to była szkoła przy parku Traugutta. To było szczęśliwe dzieciństwo? Tak, ja byłam rozpieszczona, ale miałam dorosłych braci. Między mną, a starszym bratem, było jakieś 22 lata różnicy. Także jak byłam 5 lat, to już byłam ciocią. Bo już on się ożenił, miał dwoje dzieci w 1939 roku. I już by, poza domem byli, prawda, ci dorośli bracia, pokończyli szkołę. Jeden skończył, Rówen, którego Rafałem nazywaliśmy, skończył chyba jakąś techniczną szkołę. Nie umiem powiedzieć jak, jaka, czy to była Wawelberga, czy coś. W każdym razie on był, co się później okazało, że był wykorzystany przy budowaniu bunkrów i tych wszystkich urządzeń takich, takich elektrycznych, skrytek tych, w Getcie, to on był bardzo jakoś tak przygotowany, wiedział, był takie miał jak gdyby inżynierskie przygotowanie. Drugi z braci moich najstarszy, zresztą, był właścicielem czytelni Parnas na Nowolipiu i wiem, że skończył chyba, chyba maturę. Myśmy go uważali za bardzo wykształconego. Pamiętam, że on się nosił tak bardzo po europejsku, że jeździł gdzieś do Zakopanego, że gdzieś do Sopot, był już poza domem. I on dawał pani jakieś książki, jakieś lektury do czytania? No więc pamiętam pierwszą książkę, jaką dostałam i właśnie od niego na piąte urodzinie to była y, książka... Y... Serce Amicisa. O, to pan wie, tak? A skąd pan to wie? Kiedyś rozmawialiśmy i po pan, o książkach no, no, i powiedziała uciekło. pani tak, mi, serce, powiedziała serce, mi... Serce, serce, I i teraz, Powiedziała tak, mi pani o tej pierwszej tak, książce. Tak, tak, tak. I tą książkę pamiętam, że właśnie się dostałam wtedy na urodziny. I teraz ktoś mi przyniósł, znalazł w antykwariacie, wydaną w w 30-tych latach właśnie serce Amicisa mam. Nie zachowały się żadne zdjęcia. Czy pani pamięta tę rodzinę? Twarze, zdjęcie, pani pamięta? zdjęcie Izaka mam bo jego żona przemyciła, wychodząc z getta i później ona przeżyła. I ona miała, później ona mieszka w Izraelu i ona mi przysłała zdjęcie, odbitkę zdjęcia. Czyli tego. jednego brata zdjęcia? Tak, jest. jednego brata mam, Izaka, tak, tego właśnie, tego właściciela, tej czytelni. A pamięta pani twarze? Twarze o... widzę teraz i coraz bardziej. Czym dalej lata przebiegają, to bardzo wyraźnie, do mi przyszło, niestety nie, nie mam zdolności malarskich. Bo mogłabym i mamy namalować, i tatę. Widzę ich, widzę ich chodzących po mieszkaniu, w ich ubraniach, krzątaniu się. Bardzo wyraźne rysy twarzy widzę. A jak mama wyglądała? Moja mama miała ośmioro dzieci, więc była już taka, taka dość, no, od, nie powiem, nie że otyła, tylko to już była taka, ja ją pamiętam krzątające się po domu, po mieszkaniu, ciągle w kuchni, ciągle coś gotowanie, jakieś takie, to pamiętam. No, I była zawsze w jakimś czepku albo w peruce, bo rodzina była religijna. Znaczy myślę, jak ja oceniam, w tej chwili to nie była jakaś bardzo, znaczy... Nieortodoksyjna. Chyba nie orto, ale, ale wszystkie przepisy, wszystkie były, były, wszystkie bardzo przestrzegane. Sobota, prawda, każda były palenie świec, przestrzegany był koszer i pamiętam, że na przykład w soboty się szło do piekarni po bo trzeba było mieć gorący zimą, gorącą potrawę, więc się chodziło do piekarni i przynosiło się już tam, która stała całą noc, tam, że było ciepłe. To się przestrzegało bardzo. I rodzice mówili po żydowsku w domu? Rodzice mówili po żydowsku, ale dom był dwujęzyczny. Do przedszkola chodziłam z językiem polskim, a dla dzieci żydowskich. A pani była, powiedziała pani rozpieszczona, to znaczy ci wszyscy bra no. bracia trochę panią jak córkę też traktowali. No i ja dziecko nawet mam tam kołysali na nodze, prawda, jakoś tak, a to jak przyszli, tak, to czekoladkę czy coś takiego dla dziecka. Bo mój ten brat najmłodszy, który był tylko półtora roku starszy ode mnie, on był bardziej taki mężczyzna, on z moim braćmi bardzo się przyjaźnił. I później zresztą okazało się, że był bardzo dzielny w czasie wojny. Zaangażował się razem z braćmi w ruch oporu, ale miał dopiero 13 lat, ale był już bardzo, bardzo zaangażowany. I on mnie zresztą wyprowadził z getta. Bo tak też się złożyło, że ten dom, w którym mieszkaliście na Muranowskiej, on znalazł się na terenie getta, prawda? Tak. Więc nie musieliście tego domu Na razie, puszczać. na razie. W pierwszej fazie. Później trzeba było. Jak powstało tylko getto, to myśmy się znaleźli w obrębie getta, bo mur przechodził przez środek placu. I jedna część uranowskiej była po stronie aryjskiej, jedna część była już po stronie getta. Ale w którym roku, chyba 1942, mieszkaliśmy później na Miłej. Chyba I... było, trzeba było opuścić, ale schron był wybudowany. Rodzice nadal sprawiali wrażenie, że starają się chronić i jakby odsunąć jakoś panią od tego zła i okrucieństwa, które nie, było? Nie, no po prostu nie. Rodzice po prostu nie mieli żadnych pomysłów na życie. Bracia przejęli właściwie funkcję taką opiekuńczą nad rodziną, bo muszę powiedzieć, co się stało z tatą. Tata mój był bardzo dzielny i był szefem rodziny. Chłopcy, moi ci bracia, byli bardzo jakoś podporządkowani, ale przyszła chwila, kiedy tata stracił w ogóle... A stało się to tak, że kiedyś wracał wieczorem, podeszło dwóch żołdaków niemieckich, ucięli mu kawałek brody i kazali mu tańczyć. Tata nie, nie chciał tańczyć, powiedział, że nie. To go pobili, wzięli jakiś tam chłopaków, którzy chodzili po ulicy, kazali im tańczyć wokół taty. I tata tak to przeżył, tak się poczuł upokorzony jakoś swojej godności, że przyszedł właściwie i stracił, stracił chyba taki sens życia i, i, i swoją osobowość. I pani to rozumiała już. Ja temu. nie rozumiałam o co chodzi, tylko widziałam, że tata mój stał się innym człowiekiem. I właściwie w tym czasie już opiekę nad rodziną przejęli bracia. Który też, no to zaczęło się też powoli, najpierw zginął, znaczy został zabrany z ulicy mój brat, ten co miał już dwoje dzieci Borów, drugi brat. Nie najstarszy, bo ten najstarszy jeszcze nie był żonaty. On wtedy sprowadził żonę. Jeden z braci już został zabrany z, z, ulicy, z ulicy, z dziećmi, z z dziećmi. Do, do Treblinki. On, tak, pamiętam, że mieszkam na Twardej i on też był pobożny. Natomiast ci bracia następne, to mówił się, że postępowy, tak się nazywało. Bracia byli postępowi. I jeszcze jeden brat też powiedziała pani, że jeszcze jeden z braci też został tak zabrany z, y tak, z ulicy. tak, Tak, też, też z żoną. Wracam do tego pytania, które zadałem na początku. Jak pani przyjmowała te śmierci, te odejścia bliskich? Ja nie wiem. W tej chwili mi jest bardzo trudno ocenić, na ile... Czy ja w ogóle byłam świadoma tego, co się dzieje. Wiedziałam, że, jest, że, że trzeba się kryć. Widziałam, że wzięłam tę troskę o, o robienie skrytek, bo na razie to się chowało przedmioty, rzeczy, a później wiadomo było, że trzeba się też kryć. Wywódzki takie były, i dom za domem i spod, na podwórkach było ogłoszone, prawda, żeby schodzić i, i wywożono, więc myśmy się kryli. Najpierw robiliśmy takie skrytki, tam, tam gdzie mieliśmy warsztat stolarski, to tam były takie różne ukryte miejsca i tam się schodziło. Taka była atmosfera, że ja nie miałam, nie było czasu. Ja nie wiem, czy ja się bałam. Ja tylko siedziałam koło mamy i, I wiedziałam, że jestem bezpieczna, bo jestem pod opieką. Aż do tego momentu to jest taki no, też i dramatyczny moment w Waszym życiu, w życiu Waszej rodziny, kiedy w styczniu 1943 roku znaleźliście się w bunkrze, prawda? Przy, no, ta, ta, ta. przy Zamenhofe. No, no tak, myśmy byli w bunkrze. Od początku schodziło się do kanału. I bracia moi, pamiętam, że nawet kanałami chodzili na stronę aryjską, mieli jakieś tam powiązania, nawiązali kontakt z żobem. Bo to zwykle było tak, że wchodzili Niemcy na, na podwórko, wołali, proszę schodzić, pojedziecie do pracy, dostaniecie jedzenie na drogę, proszę schodzić. Ci, co schodzili, to schodzili, ale ci reszta tu się chowała. Myśmy się chowali i wtedy, jak myśmy się chowali, to oni wtedy mieszkali, po mieszkaniu szukali I myśmy siedzieli wtedy już w bunkrze. A bunkier był połączony z kanałem ściekowym, który miał połączenie ze stroną aryjską. A jak ten bunkier wyglądał w środku, pamięta Pani? No to, to, to był taki fragment piwnicy po prostu. I on często był jeszcze podstemplowany jakimiś belkami, wzmocniony. Tam mieli takie brycze, gdzie można było nawet zamknąć jej. To było oddzielone klapą taką, która była zamaskowana, że nie widać było, że ona jest otwierana, bo to się schodziło jeszcze jakieś dwa piętra niżej do tego bunkra, który był bardzo wyposażony. Jakiś zapas wody był. Tam było miejsce na, na toaletę i coś takiego. Ile osób było w tym bunkrze? To byli jeszcze jacyś, jacyś sąsiedzi. Jak się zaczęło powstanie, to się... Wynieśli, nie, nie znieśli tej atmosfery. Przeważnie byli ludzie, którzy mieli po ryjskiej jakąś albo rodzinę, albo przyjaciół i mieli do kogo więc tymi kanałami, mój brat znał doskonale topografię kanału i wyprowadzał ich. Pamiętam, był tam ten bunk, że mieliśmy radio i, i tam wiadomości były. Bum, bum, bum, tu mówi, tu mówi. rozgłośnia Polska Świt. Coś tam rozgłośnia Polska Świt. Tam były wiadomości właśnie, co się dzieje, co się dzieje w gecie i tak i tak dalej. I oni, tam było kilka rodzin. Ja nie umiem powiedzieć, bo ja byłam taka strasznie, nie wiem co to było, ja, czy ja się bałam, czy coś? ja byłam mało, mało aktywna. To znaczy, co się z panią działo? Czy... Nie wiem, właśnie. Bo porównam siebie z moim bratem, który był półtora roku starszy ode mnie, to on był cały czas, on z moimi braci dorosłymi. Cały czas, a ja siedziałam przy mamie zawsze. Taka byłam, byłam jakoś strasznie się bałam I, i mama mnie tam zawsze pocieszała i mówiła, nie, bój się, wszystko będzie dobrze. Nie umiem teraz tego A powiedzieć. jak mama do pani mówiła? Jak, jakim imieniem się zwracała? Czy zdrobnieniem jakimś? Penele. Czy... Henele, bo pani Hena jest. Hena, tak. Pani prawdziwe imię to jest Hena i Hena. nazwisko Kuczer było, tak. prawda? Hena, Henele. A Hena to znaczy łaska po hebrajsku podobno, tak się dowiedziałam. Łaska i pani się uratowała jako jedyna no nie z tej rodziny. Laska. Do rozmowy z Krystyną Budnicką wrócimy po przerwie. Warszawa ma Warszawo ma wciąż płaczę, gdy Ciebie zobaczę Warszawo Warszawo ma tam w getcie głód i nędza i chud Lecz gorsza od głodu i chłodu tęsknota Warszawa ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies, choć goni Warszawa ma Patrz, mu za, Bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę Cię jutro Warszawa ma Warszawo ma, o Warszawo ma, wciąż płaczę gdy Ciebie zobaczę Warszawo, Warszawo ma, tam w getcie głód innym za. Gorsza od głodu I chłodu tęsknota Warszawą ma Przez mur przekradam się I biegnę tu jak Zgoniony pies Choć goni mnie Ma. Patrz oku memu za, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro. Warszawą. Radio Jedynka. Krystyna Budnicka, Remigiusz Grzela, wywiad rzeka. Powiedziała Pani o powstaniu w getcie warszawskim przed chwilą, prawda? Tak. Bracia też byli zaangażowani. No bracy, byli to braci to też był tylko Rafał był, już tylko Haim, no nie chuda. i zostali moi rodzice. Ale wtedy dostała mi się bratowa, bo Izak przyszedł, bo oni nieraz wychodzili w czasie. Izak, czyli najstarszy. Najstarszy. On był, on był nieżonaty jeszcze. I on kiedyś wrócił z takiej wycieczki po gecie, bo tam pracali na noc do tego bunkra. Wrócił z dziewczyną i przedstawił mamie, to jest moja koleżanka. Musiałem ją zabrać, bo ona straciła wszystkich, płakała. Ja jej nie mogę tak zostawić bez opieki. Niech ona zostanie. Jesteśmy my, to będzie z nami, to będzie z nią. Czy do bunkra przyprowadził. Tak, a moja mama, pobożna Żydówka, mówi, no dobrze, ale dziewczyna, to musisz się z nią ożenić. On powiedział, no ona jest wolna, ja jestem wolny, możemy się pobrać. No i tak pamiętam na jakiej zasadzie religijnej to nie ma, ale na, na ręce mojego taty, który nie sądzę, żeby miał jakieś uprawnienia, ale oficjalnie złożył przysięgę małżeńską i w ten sposób dostałam Bratową. Dzięki... Czyli ślub był w bunkrze. W bunkrze. Ślub był, na no, żadnego wesela oczywiście nie było, ale ja przez to zyskałam bratową, która mnie ratowała. Ze mną wyszła z getta. Ona ze mną wyszła do Pruszkowa. A co pani wiedziała o powstaniu w getcie warszawskim? Czy od braci już pani wiedziała? Czy... No, no, no, no wiedziałam, słyszałam i, i czuło się przecież, słyszało się bombardowanie i była cisza, to oni wychodzili. Myśmy nie wychodzili. Bunkier był bardzo dobrze Pomyślane, bo on miał wszystkie warunki, było dobre powietrze, było prąd, były prąd i woda. I to były dwie rzeczy, które dawały możliwość egzystencji tam. Można było nawet długo tam być. Czyli I, ja... miało, I miało połączenie kanałami, można było przejść na, na stronę aryjską. Czyli ta trójka braci poszła do powstania w getcie tak. i zobaczyliście ich już po powstaniu. Był tylko Rafał, który wyszedł i był, później był jeszcze po stronie Aryjskiej, byliśmy razem. A już ci bracia tamci już nie żyli, już byli, już byli wywiezieni. Już nikogo nie było. I, to jest... I rodzice zostali, a Rafał wyszedł, bo Rafał był związany z, z ruchem oporu. I tam pamiętam, że kiedyś tam do tego, już byliśmy wtedy już po, w Warszawie, już po stronie aryjskiej. I Rafał był z nami i tam przyszedł kiedyś właśnie odbojowców Antek. A, Ickhag Cukierman. Cukierman, tak. I on przyszedł do nas i przyniósł bratu broń. I miał go zaangażować, bo no, ale później też został wydany, także zginął nam Kotowski jeden. Ale myśmy przeszli pod opiekę. Żobu. To już później, ale już... chcę jeszcze zapytać o ten moment, kiedy tak Niemcy wysadzają Wielką Synagogę w maju, 16 maja 1943 tak, roku. A my a, jesteśmy jeszcze tam w tym bunkrze. I teraz to jest taka sytuacja, która, jak ja pierwszy raz o tym usłyszałem, a przecież też trochę zajmowałem się tym tematem, byłem w sumie bardzo wstrząśnięty tym, że nie ma już getta, a wy jesteście na terenie getta do września 1943 no, tak, roku. tak. Jesteśmy, czyli 9 miesięcy. Jesteśmy właśnie w tym bunkrze. Były takie godziny, kiedy były kontakt przy takim włazie kanałowym. I tam przychodzili różni, ja nie byłam wprowadzona w temat powiedzmy. Bo nie, wiedziałam, że sam to przynosili, jakieś jedzenie czy coś takiego do, do, dostarczali nam. I było przygotowanie, że oni nas zabiorą z tego getta na stronę i zabrali. To w końcu myśmy myśli, wyszli z tego getta kanałami. Współpraca była z Żobem, organizacja bojowa i tam oni dostali broń. Wychodziliśmy w nocy, tam była przygotowana grupa młodych ludzi z, z tego z Żobu i oni mieli przygotowane jakieś lokum dla nas. Rodzice już nie wyszli z getta, bo to myśmy się musieli rozstać, dlatego że rozgałęzione były te kanały i był taki kanał taki burzowy, przez który trzeba było przejść. Tam mój brat Jechuda się topił. W końcu, wiesz, jakoś tam się podniósł i popłynął dalej. A rodzice? Rodzice byli gdzie ro rodzice w tym Rodzice byli w tym w kanale. Doprowadzili go do takiego włazu. I tam z tym, tego włazu już wyszli podobno, ale to tam już Niemcy stali. Chwila była, którą pamiętam, że mama, trzeba było wyjść i mama do mnie powiedziała, idź. A siostra moja powiedziała, że ona nie pójdzie, że ona nie zostawi rodziców. A ja poszłam, bo mama mi kazała. Ale pani się zawsze trzymała mamy. A siostrze nie powiedziała, idź. A, dla, a myśli pani, że dlaczego nie powiedziała siostrze? Bo, bo uważała, że ja może że ja mam szansę, a ona nie. Nie wiem, nie wiem. I w każdym razie nie chciała może zostać sama. A bo... czy myśli pani, że mama wiedziała, że nie wyjdą stamtąd? Nie wiem, co myślała. Nie wiem, powiedziała do mnie, idź, bo ja też nie chciałam iść. Prowadził Jehuda. On wiedział, gdzie mam wyjść. Jehuda, czyli najmłodszy Najmłodszy, brat, czyli ten 13 lat. Ale, ale on znał topografię kanału dobrze. On wiedział, gdzie na nas czekają. A ja, y, y, pa, pani się pożegnała z rodzicami? Jak nie, to wyglądało? Nie, ja idź to poszłam. Nic nie poszłam. Nie, nie ściskaliście nie, się? Nie, nie, nie. nie bo to ja, ja myślałam, że za chwilę przyjdą. Znaczy, ja, ja nawet nie myślałam, że może się coś stać, że oni mogą nie wyjść. Później to myślałam, dlaczego mama powiedziała ty idź, a siostra tego nie powiedziała, bo może bała się zostać sama, bo jednak w miała oparcie. sobie była dorosła. Może liczyła, że coś tam jednak siostra jej pomoże. A na mnie już nie liczyłam, więc niech ona się chociaż... Nie wiem, co tam... Ile było. osób szło wtedy? Rodzice. Był Jehuda, który nas prowadził. Była Pola, właśnie moja siostra. Byłam ja i była jeszcze moja bratowa. Potem rodzice tam zostają. Rodzice zostają, my wchodzimy i znajdujemy się wszyscy na Mokotowskiej 1. I tam jesteśmy już pod opieką tej grupy, prawda? Która niosła pomoc tak, wam. Tak, na Mokotowskiej 1, w takim wyburzonym domu, ale piwnica był w dobrym stanie i tam jesteśmy, jest Rafał, Rafał, który nas wyprowadził, Jehuda zresztą za kilka, dwa dni umiera, bo on się topił jak wtedy w tym, tym kanale. I nie wiem, no chyba złapał jakąś infekcję czy coś takiego. Mimo, że był lekarz, nawet przyszedł tam do tego bunkredszego. Nie wiedziałam, że jak umiera, nie wiedziałam, że umarł i, i, i wiedziałam tylko, że go nie ma i o tym się nie mówiło. Nie wiem, gdzie go pochowali, gdzieś w gruzach chyba, nie wiem gdzie. A po rodzicach ślad zaginął i po siostrze, a za nim został brat Rafał, została bratowa po mężu, mąż już nie żył. Po tym Izaaku. Izaak już tak. nie żył. Haim już nie żył, a do umiera. Rafał był jako bojowiec taki, prawda? Więc tam przyszedł, ten Antek Zuckerman, przyszedł i broń mu dał. I że wiesz, tu się tutaj tego będziesz potrzebny, bo będą teraz akcje, będą na pewno będą, to ty będziesz tutaj bojowiec. Ale dziewczyny nie mogą tu być z wami. I nas zabierają, Ankę i mnie, czyli moją bratową i mnie. Jesteśmy w pod opieką w stronie aryjskiej, pod opieką różnych ludzi, którzy pracują dla żobu jakoś, oni są opłacami, bo myśmy bez grosza, myśmy nie mieli żadnych pieniędzy. Czyli jak się domyślam, wy wtedy zmieniacie te kryjówki, tak? Tak, tak, jest... tak, to zmieniamy u mieszkania. Gdybym została sama, to nawet nie wiedziała, gdzie się poruszyć. Bo nie byłam bardzo jakoś taka, nie wiem, teraz jak oceniam, to takie ciele byłam. Bo ja później spotkałam się z dziewczynkami takimi, które były w takim mniej więcej położeniu jak ja. To one były bardzo aktywne i same się ratowały. A ja byłam zawsze pod czyjąś opieką i zawsze czułam się bezpieczna, bo ktoś o mnie myślał. Także ja nawet nie ja, ja, nie, nie wiem, oceniam siebie bardzo źle. Znaczy co to znaczy źle? No źle, że nie, nie przeżywałam w ogóle tego. Byłam jakby, jakby była trochę przetrącona psychicznie. Że bezwolna pani była. Tak, tak... zupełnie. Ja, nie, ja nie, nie miałam żadnego pomysłu. Gdzie mnie zabrali, to poszłam. Gdzie mnie zaprowadzili, to poszłam byłam, i byłam już cały czas pod opieką właśnie mojej bratowej Anki i z miejsca na miejsce i nami się opiekowali ci ludzie, którzy mieszkali. To całe akcje były tych pomocy Żydom. Ja A ile tam... mogło być tych kryjówek? No więc ja, ja tak jak pamiętam, to było jedno mieszkanie na Pomiślu, jedno mieszkanie na Dobrej, na doby to, to powstanie warszawskie wybuchło. To już byłam wtedy na Dobrej. Tych śladów nie ma, bo to, tych domów nie ma. A z Dobrej poszłam do puszkowa. Co pani poczuła, jak się dowiedziała, że wybuchło powstanie warszawskie? Ja się cieszyłam, bo słyszałam radio, grało prawda warszawiankę i jeszcze Polska nie zginęła. I byłam, Boże, jakieś szczęście, bo to już Polska będzie wolna. No to wszystko się dopiero zaczęło. Jestem z Bratową. Jesteśmy w mieszkaniu Państwa Budnickich. I jej nie ma, bo ona z jakimiś dziećmi stowskimi była gdzieś w okolicy. Czy to Polacy byli? Tak? Polacy, tak. W okolicy Otwocka. Jej nie była, a on się nami opiekał. Mieszkaliśmy w nich mieszkań na Dobrej. I on się nami opiekował. Ani mnie pieniądze nie obchodziły, ani żadnej. W ogóle byłam taka... Nie wiem, wie pan, jak sobie teraz myślę, jak ja mam jednak miałam te 13 prawie lat, że ja mam takie ciele jakoś, nie wiem, jakaś opóźniona, nie wiem... A może to dla, pani pomogło? Może dlatego jakoś... Może to pani pomogło może, że psychicznie jakoś nie, nie zwariowałam chyba to, do końca. A może. ten pan Budnicki, to kto to był? To był, ja nie wiem, on był jakimś działaczem chyba. Pan w średnim wieku mieszkał, żonę widziałam raz. Pytam o to dlatego, że pani się dzisiaj nazywa Krystyna Budnicka, a nazywała się pani Hena Kucze, tak. więc dochodzimy do jakiegoś Skant momentu... Skąd cię wzięło, Tak. tak. A wzięło się stąd, że on się mną opiekował, a ja uważałam, że, że kurczę to jest niebezpieczne nazwisko, że to może być żydowskie. Później myśmy się znaleźli w drodze pod kościołem świętego Wojciecha, tam spotkaliśmy dom dziecka. I oni tam, bratowa moja, razem z tym panem Budnickim, że będzie bezpiecznie dla mnie, gdybym ja się znalazła między dziećmi. I tam były siostry Szarytki, opiekowały się tym, a były dzieci w moim wieku też, i młodsze, i starsze. I on podszedł do, do siostry tej przełożonej, że on ma sierotę, że on, wojna się kończy, bo oni już byli przygotowani do wyjazdu do Treblinki, czy gdzieś tam, nie wiem, żeby się zaopiekowała po wojnie. Ja się zgłoszę i odbiorę ją. Czyli to o panią chodziło. O mnie, tak. tak, tak. Ale nie powiedział, kto ja jestem, ale przecież to widać było. <śmiech> bardzo, byłam bardzo semicka wtedy, teraz też. Nie pożegnałam się nawet z nimi. Oni poszli, nas zabrano do pociągiem, pojechaliśmy do Pruszkowa, do tego obozu w Pruszkowie. I tam siosa do mnie podeszła, powiedziała, a ty się dziecko jak nazywasz? A ja sobie myślę, bo co ja mam powiedzieć? I pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to powiedziałam, nazwaną już Krysią dawno, Powiem Krystyna Budnicka i tak zostało. Wydawało mi się, że to będzie najprościej, bo tak, znałam imiona tych państwa, nie wiedziałam, co będzie dalej. I to później zostałam to tak zapisana w tym dzienniczku, prawda? Tego domu dziecka, bo nas dowieźli do grodziska wtedy. A pani Krystyno, jeszcze przepraszam, zapytam, bo pani wspomniała Pruszków. Jak pani ten, zapamiętała ten obóz? Pruszkowy? Obóz myśmy do Pruszkowa, tam, tam, było, tam było takie zgromadzenie Warszawy całej, bo rozdawali jakieś puszki z, z zupą, kawałki chleba. Myśmy tam jedną noc prze, przebyli. Ja też tam byłam, nie tam jestem tam nawet zapraszana do tego obozu, bo tam teraz zrobiło się bardzo modne. Pamiętam tylko tyle, że tam jakiś ksiądz przyszedł i poprosił tych szwabów, żeby, żeby wypuścili te dzieci z domu dziecka. A tam była wywózka już chyba, nie wiem, czy do Terbinki, czy do, czy do, do, do Auschwitz, nie wiem, kto był, jakiś do obozu jakiegoś, do obozu pracy. No i nas rodzili, pan Budnicki został i bratowa moja została. A ja z dziećmi poszłam, najpierw byli w Pruszkowie jedną noc i z tego Pruszkowa nas do Grodziska Mazowieckiego. I tam, pamiętam, było święto chyba, bo chyba, chyba Boże Narodzenie, było jakieś święto, to się tam obchodzi myśmy w jakąś szkołę zajęli. I w szkole mieszkaliśmy tam w tym grodzisku, nie wiem dokładnie gdzie. I tam żeśmy doczekali, tam weszła armia radziecka. A moją bratową gdzieś tam wywieźli, dowiedziałam się później, ją znalazłam, ona się znalazła bo w obozie bo w Niemczech. Pracowała w obozie pracy. A pan Budnicki prawdopodobnie zginął. Czyli została pani zupełnie sama. Zostałam sama tam w tym domu. To jak wyglądało pani życie od tego momentu? No byłam, byłam między dziećmi, ale to okazało się, że takich dzieci jak ja, to było kilkoro. Było kilka dziewczynek żydowskich. Myśmy się nawet nie porozumiewały ze sobą, bo byśmy w ukryciu. Byliśmy, Aby tam... by się ukrywały w dalszym ciągu no, swoją tak, no, bo, no tak, no bo po co? Zresztą później było wiadomo już tam, bo siostry wiedziały, już, kto, zresztą siostry co rozmawiały ze mną. sam zaopiekowana, więc ja się bardzo tam dobrze poczułam. Jedna rzecz, którą miałam, miałam dobrze czytać, a poza tym nic więcej, bo do szkoły przecież całą okupację nie chodziłam. To moje koleżanki, to były dziewczynki żydowskie też z domów różnych dziecka. Spotkaliśmy się później w Stowarzyszeniu Dzieci Holokaustu. Dziś odróżnić umiem już Miłostkę od miłości, w nich jest wiele wspólnych cech, są chwile radości, jest buli i jest śmiech. Ja przeżyłam wiele burz, lecz wszystko to mijało, bez wrażenia tak jak sen, gdy ciebie. Spotka coś wewnątrz szepnęło to ten. O wieśni wam wciąż, kiedy sangu no cicho brzmiało z oddali, niosąc tęskno swą pieśń. Serce bi, tak czułam że tango noturno Zmarzę przeszłość pochmurną By w kraj szczęścia mnie nieść Żeś Ty jest właśnie tym Szczęściem i przeznaczeniem Moim snem i Powiedziała mi pieśń I zrozumiałam dziś, że to tango noturno Czarem pięknych swych tonów nasze serca chce spleść wiedziała Ci pieśń. I zrozumiałam dziś, że to tango do turnów czarem pięknych złych tonów naszedł. Pierwszy Polskiego Radia. Krystyna Budnicka, Remigiusz Grzela, wywiad rzeka. A jak wyglądał koniec wojny? Koniec wojny był taki, że weszli Ruscy, wypuścili nas z tego grodziska i zamieszkaliśmy w Szczakach. Tam taki był opuszczony pałac rostworowskich i tam do tego pałacu umieścili ten dom dziecka. Tam było, nie wiem, 20 dziewczynek chyba, siostry były, jakiś personel i tam żeśmy ten pałac rostworowskich zajęli. Już była, już była wolna Polska wtedy. Bratowa się odezwała po wielu latach. Była, okazuje się, w Niemczech, była na robotach jakiś tam i stamtąd nie wróciła do Polski, pojechała do Palestyny, wczesnej. Jeszcze nie było Izraela. I miały od niej dostałam właśnie zdjęcie brata. Kiedy zaczęła się jakaś tęsknota za rodziną? Za rodziną? To ona nigdy nie, nie zaczęła, ona nigdy nie ustała. Nie miałam przecież nic. No. Poza tym ja nie ukrywałam niczego, ale ja nie wracałam do tego. Ja nie opowiadałam nikomu o tym, co przeżyłam. Atmosfera była taka, że nikt nie pytał. Jak zaczynało się dorosłe życie pani? O, dorosłe życie to długo nie było dorosłego życia, bo ja musiałam, ja musiałam się wziąć do nauki, bo ja, ja, ja byłam opóźniona strasznie. Ja miałam 13 prawie lata, ja tylko tyle że czytać umiałam, ale żadnej matematyki, żadnej fizyki, żadnej historii, nic. Także prędko nadrobiłam podstawówkę i musiałam później jeszcze do gimnazjum poszłam a później jeszcze na studia, więc to wszystko musiałam nadrabiać. Ja to wszystko no, jakoś musiałam w sobie ułożyć. A pamięta Pani pierwsze mieszkanie swoje już po wojnie? Własne? No. Uła, to już było bardzo długo. Już, już pracowałam, już byłam po studiach. Bo tak mieszkałam najpierw w tym domu dziecka, później mieszkałam w domu akademickim, a później zapisałam się do spółdzielni i czekałam 8 lat przy, na spółdzielcze mieszkanie. Ale ja się nie zgłosiłam do żadnego jakiegoś takiego... Bo był, były takie możliwości, prawda, żeby do gminy żydowskiej czy coś... Bo ja byłam z kolei zostałam ośczona. To było szczere. Siostry nie, nie nalegały ani nic, tylko powiedziały do mnie: Czy, czy chcesz tu być, czy chcesz, może do, do domu żydowskiego? Ja powiedziałam, że nie. No i tak się złożyło. No to sam, jeszcze w 1945 roku, tam w tych szłoszczakach, była ochrzczona i zostałam tam, skończyłam szkołę jedną, drugą tam już zostałam do studiów. Na studia Katolicki Uniwersytet Lubelski tak, Pedagogika. Tak, Czułam się dobrze. Właściwie to byłam zaopiekowana. I znaczy, A ta wiara była, ona była szczera pani, wiara. Bardzo szczera i jest do dzisiaj szczera. Wie pan, po prostu dla mnie Pan Bóg nie był czymś, jakimś abstrakcją zupełną, bo ja z domu religijnego wyszłam i tam była modlitwa. Mama z dziećmi się modliła. Historie biblijne znałam z przekazu mojego taty, który czytał na różne Pisma Świętego prawda o wyjściu Żydów z Egiptu. Ja znałam historię w ogóle i, i byłam przeciągnięta tą tradycją. Także dla mnie to nie było, nie było jakimś zaskoczeniem. Pamiętam historię, prawda że, że Jezus jest Żydem. No to, no to fajnie, no to jest mój brat, mój, mój ziomek. No i co było takie, to było dziecinne, prawda? A później to już no, to tak czytałam trochę. To było szczere, szczerze mówiąc. Nie było jakiejś gorliwości wielkiej, ale to było szczere. Ja nie grałam. Zapytałem panią o to pierwsze mieszkanie, bo kiedyś mi pani opowiadała, że ja zaczęła pani od strychu. Ja mieszkałam na strychu jako dziki lokator. Tak, i tam policja mnie ścigała. A dlaczego wybrała pani te studia akurat, pedagogikę? Pedagogikę specjalną wzięłam, bo ja chciałam właśnie pracować z sierotami. Wzięłam pedagogikę z psychologią wychowawczą. Że będę pracowała z dziećmi z sierotami. Ze względu też na, Ze względu swoją na to, że ja, że ja dostałam taką opiekę, że ja sam wyszłam na człowieka, że skończyłam studia, że czułam się pełno sprawna. Ale no. czyli jakby chciała pani to oddać? Tak? Czy ja wiem, czy, czy ja chciałam? Uważałam, że to jest mój obowiązek. <grych> I byłam w ogóle byłam zainteresowana, bo widziałam siebie, widziałam, byłam wśród tych sióstr, widziałam, jak one m, dużo. Oddawały tym dzieciom i, i że tamte dzieci miały no, domy zapewnione. Myślałam, że mi się też tak uda. Może z tym, że jakoś nigdy nie myślałam o tym, żeby iść do zakonu czy coś nie, ale że będę pracowała. Ale rodziny pani nie założyła. Swoje. No nie założyłam, nikt mnie nie chciał. <śmiech> pani Krystyno, a te dzieci, była pani z nimi blisko? Z, którymi, z tymi, tymi dziećmi, z którymi no, pracowała tak, pani. W... Tak, Z tymi, które były pochodzenia żorskiego, tak? Nie, z tymi, którymi pani później pracowała w szkolnictwie To specjalnie. co, czy byłam blisko? Tak. Bardzo. Iż do tej pory tutaj mam, mam chłopak ciągle dzwoni do szkoły chodzi w 50-tych latach <grych> i ciągle taki jureczek. Później taka dziewczynka w Otwocku była, bo nam miała już górnicę kostnostawową i tam w Otwocku w sanatorium. Ja pracowałam w sanatorium dziecięcym. A ona... pani matkowała im. Tak? tak, pamiętam taką śmieszną historię, jak jej mama przyjechała ze wsi i przyniosła mi chyba gdzieś jajek i powiedziała tak, moja Asia tak panią kocha, ja nie mam co pani dać jakiego prezentu, ale to są jajeczka z mojej z mojego gospodarstwa. I tak między szlakiem powiedziałam: Dziękuję, na pewno są bardzo dobre. Pani Krystyno, kiedy pani zaczęła tę swoją historię opowiadać? Historię zaczęłam opowiadać, kiedy wstąpiłam do Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. Bo przedtem jakoś nie było, nie było do kogo mówić. Wszyscy wiedzieli, kto tego. Jak nie kto tam. No nie żyją, nie przeżyli i na tym koniec było. A jak przyszłam do stowarzyszenia, bo się dowiedziałam, że jest coś takiego. To myślę, że ja pasuję do tego, więc zapisałam się i tam trzeba było napisać życiorys. Jak to się stało, że żyjesz? No i ja sobie jak to się stało, że żyję? Się zaczęło się zagłębiać, prawda? rozmyślać, jak to się stało. I trzeba było pomyśleć prawda? Opowiedzieć o tym. A później zaczęły się spotkania. Spotkania z młodzieżą. To były lata u nas tego przełomu troszkę. Kiedy się zaczęło w ogóle. były jakiś czas, że się w ogóle na ten temat nie mówiło. Tak, bo 91 rok chyba to jest ten moment, kiedy stowarzyszenie powstaje i wtedy tak, wszyscy wtedy zaczyna, wtedy, się... wtedy, wtedy zaczyna się, poznajesz nowych ludzi. Ci ludzie mają podobne życiorysy, tylko z tym, że każdy tam troszkę inne. Prawda, bo, bo ja jednak te kanały i to wszystko, to już było takie no, dość dla mnie oryginalne. To już tam wiele, wiele osób było z rodzin asymilowanych więc właśnie gdzieś tam mieli jakiś przyjaciół. A pani miała pamięć, bo też pani ja, ja, ja urodziła miała, się wystarczająco Ja, ja miałam pamięć, po ale poza tym ja byłam z takiej rodziny religijnej, więc ja nie byłam asymilowana, ja nie miałam, nie miałam przyjaciół po stronie aryjskiej. Ale jest taki moment w pani życiu, kiedy pani też y, opowiada tę historie niemieckim dzieciom? W Niemczech powstało stowarzyszenie imienia Maksymiliana Kolbego, i oni robili spotkania właśnie z, ze świadkami i zapraszali nas tam do Niemiec, do szkół. I tam miałam spotkania z młodzieżą niemiecką. Oni byli bardzo zawsze tacy, tacy jakoś zestresowani, jakoś musiałam ich zawsze trochę rozluźnić. Oni mieli jakieś takie, jakby się krępowali, jakby się uważali winni. Pytali na przykład, czy pani nas nienawidzi. Powiedziałam, wy nie jesteście winni, to, to nie wasza sprawa. A jakie najczęściej pytania padały na tych spotkaniach? Co by pani zrobiła, gdyby pani spotkała Hitlera? Na przykład było takie pytanie. I co, co by pani powiedziała Hitlerowi? <śmiech> widziała, wiesz, gdybym spotkała Hitlera, to mu powiedziała, no i co? I co ty teraz? Jak ci teraz jest ci fajnie? Patrz, ja jestem wolna, ja jestem zdrowa, ja jestem tego. Nie udało ci się takiej małej dziewczynki zabić, a ty taki wielki byłeś? No i coś takiego, no coś wymyśliłam, coś na ręce. A człowiek, który ocalał z zagłady, zadaje sobie to pytanie, dlaczego ocalał? No ja sobie nie raz, a dlaczego ja? Dlaczego ja? Rodzina była dorośli ludzie, wykształceni, sprawni i, i nie przeżyli. A ja najgłupsza, naj, najsłabsza, najbardziej bezbronna, i padło na mnie. To jest taka historia, ta, którą pani opowiada, kiedy właściwie też no, trudno jest ją opłakać, jeśli też nie ma grobów, prawda? Bo, no nie ma. Bo, bo nie ma to... grobów. Y... No nie ma, nie ma nikt, nie ma. Mam Na cmentarzu dosłownie jest tylko grup mojego dziadka, którego nie zdążyłam poznać, bo on umarł przed moim urodzeniem jeszcze, mój dziadek. A tak to nie ma. No jest ten skwer. Od trzech chyba lat jest, Od prawda? trzech lat jest skwer kuczerów. To ja tam sobie chodzę i podumam. Czyli to jest w pobliżu tego bunkru? No, który... no... T... To jest trudno tak określić, czy to jest, ale to jest w każdym razie w tej dzielnicy i w pobliżu. Czyli jak powstał skwer rodziny Kuczerów, czyli pani rodziny w Warszawie, to to jest to miejsce, w którym... Tą, w którym ja tam sobie zaglądam, sam sobie podumam i wspominam. I nie robię z tego grobowca, nie palę tam żadnych tych, ani kwiatków nie kładę. Tam są posadzone kwiatki, także jest wszystko jest przyjemnie. Także nie traktuję tego jak, jak cmentarz, tylko jak miejsce pamięci. Ale też jak zwróciłem uwagę, jak byłem u Pani w domu, że mieszka Pani właśnie jakby spojrzeć przez okno, to, to można by przyłożyć to zdjęcie zrównanego z, z ziemią getta tak, i tak. tylko z tej wieży, tak, tego kościoła. świętego, świętego Augustyna. I Pani patrzy codziennie w tę stronę. No patrzy, patrzy. Nawet na dobranoc idę sobie zawsze, na światła zgaszone, ładnie oświetlona ulica. Tam sobie patrzę i mówię, dobranoc. Bo tam jest rodzina. No. Jest tam trochę dalej, dżej. <grych> A rodzice się pani śnią czasami? I nie, nie śnią się. Nie. Ale pamiętam coraz bardziej, coraz bliżej mi, zwłaszcza tata i mama. Mama zwłaszcza. Widzę bardzo wyraźnie wiesz, jej strój. Widzę ją krzątającą się po domu w akcji zawsze, nie, nie jakaś zapłakana, tylko zawsze aktywna. Często pani jest myślami ze swoją rodziną? Coraz bardziej. Czym starsza jestem, tym bardziej myślę o nich. Pani Krystyno, a czy to jest obowiązek, czy misja mówić? Mówić kolejnym pokoleniom? Jesteście ostatnimi świadkami. Pani jest no już dlatego, ostatnią z getta warszawskiego. Dlatego który... ja to robię. dlatego Gdzie mnie proszą, to opowiadam. Ta młodzież bardzo jest zaangażowana, zawsze zapadają bardzo takie rzeczowe pytania. Wiem, że jak się zbliża miesiąc kwiecień, to się na, nasila ilość zaproszeń, ale już coraz mniej, bo czym lęcej było tych. Teraz są coraz to nowsze jakieś imprezy, nowsze jakieś okazje, żeby wspominać bohaterów. Przede wszystkim nie byłam bohaterką, ja nawet palcem w bucie nie kiwnęłam nawet. A to, jest, a to jest sens życia mówić? No, no bo tylko to, to mi zostało. Żyjnego sensu nie ma. <śmiech> jest to sens mówić, bo, bo że chodzi o to, żeby... Ja w ogóle, jak się wojna skończyła, to ja byłam pewna, że to się nigdy w życiu nie powtórzy. Że się nigdy taka wojna i takie straszne rzeczy jak ludobójstwo, to jest niemożliwe. Świat się czegoś nauczył. To było takie okropne i takie ludzie wszyscy to przeżywali i zawsze wspominali, że to było okrucieństwo, że to było w ogóle nieludzkie. Że to... I byłam pewna, że to się nie powtórzy. A okazuje się, że coraz to się słyszy w różnych miejscach świata. Też człowiek człowiekowi stwarza taką, taki los, zabija. Dlatego takie ważne są takie świadectwa. Poza tym dla mnie to jest tak, właśnie to, że ja nie mam grobu. Jak mówię, to ja ich widzę. Ja mówię o nich, gdy oni byli bohaterami. Oni mieli świadomość tego, że, że odchodzą, że, że nie mają szans. Chyba, chyba mieli. Nie wiem, co tam sobie myśleli w ostatniej chwili. Ale to trzeba przekazywać, żeby to nie przepadło. I dlatego ja na każde zaproszenie wyrażam zgodę. Uważam, że tak trzeba. Bardzo dziękujemy. My też pani Krystyno widzimy trochę tę rodzinę, jak pani o niej opowiada. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję, że pan podjął ten temat. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Krystyna Budnicka, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.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 14. Zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów yy, z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w MediaExpert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Reklama, ogłoszenie społeczne: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieje. Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Prawie 4 godziny temu na drodze krajowej nr 10 w Kujawsko-Pomorskiem doszło do tragicznego wypadku motocyklisty. W pobliżu węzła Bydgoszcz Zachód na kilometrze 257 ruchem nadal kieruje policja. Przypomnę, że na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u, a pomimo akcji ratunkowej życia kierowcy jednośladu nie udało się uratować. Poważny kilkukilometrowy korek utrzymuje się na autostradzie A2 w województwie lubuskim pomiędzy Rzepinem a granicą państwa w świecku w kierunku Berlina. Zakorkowana jest także autostrada A18 na wysokości Olszyny, również w tym samym kierunku. A spory zator obserwujemy też na A4 w Dolnośląskim, w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w stronę Drezna. Na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Lublinem a Lubartowem w związku z budową Trasy Ekspresowej obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Chodzi o fragment mniej więcej dwukilometrowy w pobliżu miejscowości Niemce i obserwujemy tam niewielkie, ale jednak spowolnienia. Niewielkie spowolnienia, takie niedzielne, wieczorne obserwujemy także w województwie mazowieckim, chociażby na krajowej 61 w pobliżu Zegrza na fragmencie remontowanym, a także na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą. 22 513 11 11 to jest numer do Rady Kierowców i jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.